ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a toć pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Toć jest, co pokala człowieka, ale jeść nieumytymi rękoma, toć nie pokala człowieka. A wyszedłszy Jezus stamtąd, Ustąpił w strony Tyru i Sydonu. A oto niewiasta Hananejska z onych granic wyszedłszy, wołała, mówiąc do niego, zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawidowy, córka moja ciężko bywa od diabła dręczona. A on jej nie odpowiedział i słowa. Tedy przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc, odpraw ją, boć woła za nami.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 I przyszedł do niego wielki lud, mając z sobą chrome, ślepe, nieme, ułomne i inszych wiele. I kładli je u nóg jezusowych i uzdrawiał je. Tak, iż się on lud dziwował, widząc, że niemi mówią, ułomni uzdrowieni są, chromi chodzą, a ślepi widzą. I wielbili Boga Izraelskiego. Lecz Jezus, zwoławszy uczniów swoich,